Do wieczora siły prorosyjskie w Donbasie 75 razy ostrzelały ukraińskie pozycje. Według danych białoruskiego wojska bojówkarze wystrzelili ponad 1000 pocisków artyleryjskich w kierunku terenów kontrolowanych przez Ukrainę. Separatyści ostrzeliwują pozycje ukraińskiej armii, a także cele cywilne. Eskalacja działań zbrojnych wzdłuż linii rozdziału sił w Donbasie trwa od zeszłego tygodnia. W tym czasie prezydent Rosji Władimir Putin uznał tzw. separatystyczne republiki ludowe Doniecką i Ługańską i zapowiedział wprowadzenie tam wojska. Dziś wieczorem w Brukseli kolejny nadzwyczajny szczyt z udziałem unijnych przywódców poświęcony Rosji Poinformował o tym przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. W XXI wieku nie ma miejsca na użycie siły i przymusu do zmiany granic, napisał w liście do unijnych przywódców szew Rady Europejskiej. Charles Michel podziękował za jedność w ostatnich dniach, zwłaszcza za szybką akceptację sankcji wobec Rosji. Ważne jest, byśmy nadal byli zjednoczeni i zdeterminowani oraz wspólnie uzgadniali nasze podejście i działania, napisał szew Rady. Dodał, że agresywne działania Rosji naruszają prawo międzynarodowe oraz integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy a także podważają europejski porządek bezpieczeństwa. Ostatni raz na temat sytuacji na wschodzie przywódcy unijnych krajów rozmawiali w ubiegłym tygodniu, ale było to wtedy jeszcze przed decyzją Władimira Putina o uznaniu niepodległości samozwańczych republik na Ukrainie, Donieckiej i Ługańskiej i przed wysłaniem tam rosyjskich wojsk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro w Warszawie odbędzie się nadzwyczajny szczyt przywódców państw Bukareszteńskiej dziewiątki, który zajmie się sytuacją wokół Ukrainy oraz sytuacją bezpieczeństwa w naszej części Europy. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba zażądał zwołania w trybie pilnym Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z apelem prorosyjskich separatystów z Doniecka i Ługańska do Rosji o udzielenie pomocy wojskowej. Jego zdaniem apel, jak to określił rosyjskich władz okupacyjnych, stanowi dalszą eskalację sytuacji. Tymczasem ukraiński parlament wprowadził wczoraj stan wyjątkowy. Wnioskował o to prezydent i Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Stan wyjątkowy jest związany z eskalacją zagrożenia ze strony Tur Rosji. Obowiązuje od dziś przez co najmniej 30 dni. To są aktualności jedynki. 14 z 21 kandydatów na prezydenta Francji nie zebrało do tej pory 500 podpisów samorządowców i parlamentarzystów wymaganych do rejestracji. Z tego powodu mogą oni odpaść z wyścigu wyborczego. Media ostrzegają przed demokratycznym skandalem, gdyż w pierwszej turze wyborów może zabraknąć polityków reprezentujących łącznie około 50% elektoratu problemy z zebraniem 50 brakujących podpisów ma główna rywalka urzędującego prezydenta, liderka narodowców Marine Le Pen. Apeluję do merów, jeżeli nie pomożecie mi, miliony osób zostaną pozbawione wyboru. Oświadczyła w poniedziałek Le Pen, ogłaszając, że zawiesza swoją kampanię do czasu uzyskania 500 podpisów. Odpowiedniej liczby podpisów nie uzbierali również lider prawicowej partii Rekonkwista Éric Zemmour i kandydat skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon, którzy zajmują odpowiednio drugie Czwarte miejsce w przedwyborczych sondażach. Nie mogę wyobrazić sobie politycznego trzęsienia ziemi, do którego mogłoby dojść, stwierdził Erik Zymuch. Na zebranie podpisów kandydaci mają jeszcze pięć dni roboczych. Rząd wezwał samorządowców do składania podpisów, tłumacząc, że nie oznacza to udzielenia poparcia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wystarczającą liczbę podpisów zebrało do tej pory siedmioro kandydatów, m.in. prezydenta Emmanuel Macron i centroprawicowa polityk Valerii Pekres. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Dziś w dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, po południu na zachodzie i północnym zachodzie wzrastające do dużego. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich, 8 w centrum, 12 miejscami na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali. Będzie spadać. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18 czasu uniwersalnego. Niż z ośrodkiem 1013 hektopaskali nad Białorusią przemieszcza się na południowy wschód. Wyż z centrum 1028 hektopaskali nad Austrią przesuwa się na wschód. Rozległa Zatoka Niżowa z nadmorza Norweskiego, Północnego i Wysp Brytyjskich przemieszcza się na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni 6 do 7 z Kaliboforta, stan morza 4, temperatura powietrza około 4 stopni, widzialność przeważnie dobra. Później miejscami deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni 6 do 7, stan morza 4 do 5, temperatura powietrza około 3 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-zachodni 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, na północy do 7, stan morza 3 do 4, widzialność przeważnie dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni do południowego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, miejscami 7, stan morza 3 do 4, widzialność przeważnie dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni do południowego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7, stan morza 3 do 4, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni do północno-zachodniego 6 do 7, w porywach 8. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr południowo-zachodni do południowego 6 do 7, w porywach 8. To była morska prognoza pogody. Polskie Radio. Program pierwszy.